Znowu twój plan padł, bo stoję dalej na nogach To śmieszny jak zakładasz leglocka Teraz patrz, bo moim celem jest twoja głowa Leci ci a ty padasz jak gołota Bo to tak, będziesz miał obitą mordę I ja, na ludzie rozpierdam ze trąbę I patrz, dla mnie jesteś prostym celem I zwykłym zerem w kompostcie zmielę Śmiesznym jesteś youtuberem Jak twoje gadki po balonach z helem Taki gwiazdek było wiele, co wychodzą bić się tylko po przelew Większy, wyższy, groźnie wa. no spokoj raku, może to wystarczy Ale jesteś gościu tak nijaki, że nawet nie mam jak napisać walczy. To OJ CO? W tym MAMOKU PADA TWOJA GARDA? BOLI cię TO KOZAKU? POPUŚCIŁEM DIASRAKI jaki MASZ! Znowu mogę Cię zaskoczyć, bo strzelam w twarz jak mini majkiem z procy! Jesteś skończony Na wygraną poczekasz jak ja na dwa miliony! FUJEK NIE OBRONI! Lepiej wracaj typie zbierać pokemony! Montażyści nie pomogą, nie da po. Są zajęci blurowaniem, ci Pindora W końcu tego nie zrobili, taka jesteś faja Że nie wierzą, że masz jakiekolwiek jaja I moich naboj dowoli używam Za bolą te ciosy, do o nich namijam Zobaczysz niedługo światełko w tunelu Cześć Cfelu!